Ty wyjka jesteś na miejscu, masadzki. Kto słucha... Nie błądzi, czyli Płytowy Trybunał Dwójki. Zaprasza Jacek Chawryluk. Witam Państwa bardzo serdecznie. Zapraszam na jubileuszowe wydanie Płytowego Trybunału Dwójki. Dziś nasz sygnał zabrzmiał po raz czterechsetny. Miło nam również, że spotykamy się z Państwem w tym szczególnym czasie, w Niedzielę Wielkanocną. W tym miejscu chciałbym szczególnie powitać publiczność. Tak licznie zgromadzoną w naszym studiu. Publiczność, której dawno u nas nie było. Czas, by przedstawić jurorów. Jury obraduje w nieco rozszerzonym, czteroosobowym składzie. Olga Pasiecznik. Olgo, od kiedy zasiadasz w Trybunale? Nie pamiętam, ale na pewno bardzo dawno. Na pewno tak, bardzo dawno. Znakomita odpowiedź. Ja pamiętam. <laughs> rok 2013 zadebiutowałaś w 49 Trybunale z Exultate Jubilate Mozarta. Joanna Freszel. Joanna pamięta, wiem. Kiedy byłaś u nas po raz pierwszy? No, ja jestem tutaj żółtą dziobem. w związku z tym to trzy lata temu gdzieś? Tak, Wagner. 2023 roku i pieśni Wagnera. Tak. Łukasz Borowicz. Co ja mogę powiedzieć? W płytowym trybunale dwójki niemal od samego początku, Łukasz to dokładnie pamięta, czyli od drugiego trybunału, od 6 lutego 2011 roku, naprawdę. U. Bardzo się cieszę. A teraz zadam Ci pytanie dodatkowe. Pamiętasz jaki był temat naszego spotkania wówczas? Tematu nie, natomiast wspominając swoje niektóre wypowiedzi pomyślałem o tym, że można by było czasami tytułować audycję Kto słucha ten błądzi. Tak była, to była symfonia fantastyczna. Hektora Berlioza. Tak jest. I Aleksander Laskowski. Witam Cię bardzo serdecznie. Alek zadebiutował u nas... Nie pamiętam. O, następny, naprawdę. W maju 2022 roku. Lider Kraj, Sobust 39, Roberta Schumana. Tak. Tak było. Tak. tak było. Obrad Trybunału nie byłoby, gdyby nie aktorzy drugiego planu, ale proszę pamiętać, że za role drugoplanowe także otrzymuje się Oscary. Monika Zając i Monika Kopcik czuwają nad przebiegiem obrad. To panie ustalają kolejność odtwarzanych nagrań. Tak byśmy oczywiście nie mogli się w niczym zorientować. No i jest z nami także Janusz Graczyk, czyli nasz realizator, który obserwuje nas w reżyserce na takim dużym ekranie, czyli wielki brat czuwa. Januszu, czy możesz powiedzieć do nas dwa słowa, by państwo zgromadzeni w studiu uwierzyli w moje słowa po raz pierwszy? Dzień dobry państwu. To jest Janusz Graczyk. Szanowni Państwo, miał być z nami dzisiaj jeszcze jeden juror, ale niestety życie napisało inny scenariusz. Zasiadał zawsze po mojej lewej stronie od 11 Trybunału, czyli od jesieni 2011 roku, od audycji z rekwiem Gabriela Foré. W styczniu tego roku odszedł pan Wojtek Michniewski. Ja sobie przypominam, jak się patrzy w Tatrach na przykład, z dużej wysokości, z wysokiego szczytu na duży potok, na przykład na rodzący się gdzieś tam czarny Dunajec, który płynie sobie w dolinie i widzi się, jak pomiędzy tymi kamieniami przepływają takie poszczególne żyłki tego czarnego Dunajca, on nie jest rzeką jednorodną, on składa się z równoległych, równoczesnych strumieni, które płyną sobie, one niby mają wspólny czas, ale jednak Każda z tych strumieni ma czas trochę inny. Łączą się czasami w jakieś większe strumyki, znowu się rozdzielają pomiędzy tymi kamieniami. To są właśnie koncerty brandenburskie. To jest po prostu fenomenalne, taka fenomenalna rozprawa o naturze czasu, o którym do dzisiaj właściwie nic nie wiemy. Flet jest rzeczywiście partnerem. To, co mi przeszkadza, to jego taka butelkowa barwa, trochę jak się gra na butelce. śmiewanie śpiewanie będzie. Puchacz, flet, flet, flet, puchacz, albo słówka Pójdźka właściwie, bo na puchacza to było za wysoko bam i wyciągam nogę z błota, bam i wyciągam nogę z błota, bam. I tak jest mniej więcej cały czas. Mnie to po prostu już po dwóch minutach zaczęło doskwierać. To nie jest marsz żałobny. No to jest po prostu pokorna, prosta prośba prostego człowieka. Panie, zmiłuj się, koniec. Już pam, pam, pam, pam, pam, pam. Pam, pam, pam, ktoś tam jakąś szpilę wsadził i bardzo fajne to było ten pierwszy temat ktoś zrobił, no to ja już myślę sobie, że to czas umierać. Panie Wojtku, dziękujemy za wszystko, za to, że był Pan z nami przez tych 14 lat. Podziękujmy, brawami. Pan Wojtek na pewno nas słyszy. Dziś spotykamy się w Trybunale po raz czterechsetny. W tym roku w styczniu minęło także 15 lat od pierwszego Trybunału, wyemitowanego dokładnie w niedzielę 2 stycznia 2011 roku. Mówiłem już o tym, ale będę powtarzał, że formułą audycji nadawanej w Radiu Francuskim zapoznał mnie krytyk i dziennikarz muzyczny Piotr Kamiński, stały juror francuskich programów. I to Piotr namawiał mnie przez lata, bym poprowadził taki program w Polskim Radiu, Dziś nie wiem, ale jakoś chyba bardzo długo nad tym się zastanawiałem, aż wreszcie w styczniu 2011 roku przy aprobacie szefowej Małgosi Małaszko ruszyliśmy. I w taki sposób Piotr został ojcem chrzestnym płytowego Trybunału Dwójki. Od i cała historia. Szanowni Państwo, z okazji urodzinowego wydania dostaliśmy z Francji taką oto pocztówkę dziękową. No nic banalniejszego nie wymyślę, ale co prawda, to prawda. Żeby mi ktoś 15 lat temu powiedział, że będę tu dzisiaj wygłaszał przemowę z okazji 400. audycji, no nie wiem, chyba bym się roześmiał. Może bym się bardzo ucieszył. Myślę, że coś podobnego czuł i myślał po 15 latach pan Armand Panigel, twórca francuskiej trybuny płytowej. A już tym bardziej nie podejrzewał, że ma przed sobą następne 22 lata i że stworzona przez niego audycja już bez niego dotrwa do drugiej ćwierci XXI wieku. Pierwszy raz ta audycja poszła we Francji na antenę w roku 1946, czyli na po wojnie. Pani Żel prowadził ją do roku 1983, po czym kolejna dyrekcja uznała, że formuła się zestarzała i że w ogóle się Wtedy słuchacze zaprotestowali, więc trzeba było audycję przywrócić dla Niepoznaki pod trochę innym tytułem, w trochę innym formacie. No i na dobrą sprawę tak jest po dziś dzień. Tytuł i prowadzący zmienili się już osiem razy, z czego wynika, że Jacek jest w tej konkurencji srebrnym medalistą zaraz po Pani Żelu. I moim skromnym zdaniem jest z nich wszystkich najlepszy, co mi się miło potwierdza, co tydzień. Ani to mnie akurat nie zaskoczyła, ani obecność przed tym mikrofonem najwybitniejszych polskich krytyków muzycznych. Natomiast wielką i radosną niespodzianką były i są sympatia i zaufanie do Trybunału Polskich Muzyków, obecnych tu właściwie od samego początku. Okazało się, że nie tylko grać i śpiewać potrafią, ale fantastycznie wesoło i mądrze gadać i się spierać na ten temat. Pożegnaliśmy niedawno Wojtka Michniewskiego. Nikt już tak pewnie w Trybunale nie zaśpiewa. Ale kto wie, bo są Olga i Łukasz i tylu ich kolegów, wnikliwych, surowych, fantastycznie osłuchanych. Z niektórymi moja znajomość przeszła proces odwrotny niż zwykle, ponieważ zachwyciło mnie to, co i jak mówią w Trybunale. Zacząłem węszyć, co też oni robią w godzinach wolnych od Polskiego Radia. No i co? W takim razie owocnych obrad i do usłyszenia przy pięćsetnej audycji. Piotr Kamiński, dziękujemy za miłe słowa. Gdy Piotr bywa w Polsce, to oczywiście zawsze do nas dołącza. Czas już najwyższy zakończyć część oficjalną i rozpocząć część roboczą, zwłaszcza, że chyba jeszcze nie podałem, jaki jest temat naszego dzisiejszego spotkania. Zatem dzisiaj czardziejski flet Wolfganga Amadeusza Mozarta. Zapewne Państwo pamiętają sceny z filmu Amadeusz, w których schorowany Mozart próbuje skończyć czarodziejski flet, ale głowę zaprząta mu zamówienie rekwiem. Praca nad operą miała być antidotum rodzajem terapii na lęki związane z nowym zamówieniem. W filmie schorowany, omdlały Mozart dyrygujący premierą fletu opuszcza teatr, właściwie jest z niego wywożony przez Antonia Salieriego. Wieczorem aktorzy przychodzą do domu Mozarta, przynoszą mu zapłatę. Czarodziejski flet odniósł sukces. W słynnej sztuce, a potem w filmie, jak wiemy, prawda miesza się z fikcją, Ostatnie dzieło sceniczne zamówił u Mozarta w 1791 roku jego przyjaciel Emanuel Schikaneder, autor i impresario prowadzący Teater der Wieden. Schikaneder napisał libretto, Mozart dostarczył muzykę. Pierwszy akt powstał w lipcu, we wrześniu Mozart jeszcze pracował nad tym dziełem, ale dopiero po powrocie z Pragi, gdzie 6 września pokazał operę seria Łaskawość Tytusa wystawioną z okazji koronacji Leopolda II na Króla Czech. Premiera czarodziejskiego fletu odbyła się 30 września z udziałem Shikanadera, który wykonał partię Papagena. Sukces był olbrzymi w przeciwieństwie do premiery Łaskawości, ale i mieszczańska publiczność, teater auf der Wieden, była inna od tej, która oklaskiwała bądź nie oklaskiwała poprzednie dzieła sceniczne Mozarta. Łukaszu, to może zacznijmy od tego, co y, Mozart y, Dokładnie stworzył. Czy po doświadczeniach z operami wystawionymi dla publiczności dworskiej napisał coś, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli dla ludzi, coś prostszego? Zarazem taki nie, ze względu na to, że oczywiście jest to utwór, który, który no, trafia pod strzechy od samego początku. Natomiast e, Piotr Kamiński, którego przed chwilą słuchaliśmy podczas, ja miałem szczęście pracy przy różnych inscenizacjach nad tym utworem, w związku z tym wysłuchałem godziny wywodów reżyserów o czym to jest i po tych godzinach wywodów często miałem wrażenie, że coraz bardziej nie wiem dlatego nie pytam Cię o to nie, nie, ale wtedy błagałem Piotra i mówię Piotrze, ratunku, o czym to tak naprawdę jest? I Piotr mówił i mówi o tym, że tak naprawdę nigdy się o tym nie dowiemy bo zamieszanie, które towarzyszyło tej produkcji a w szczególności chyba wesołe usposobienie Schikanedera i wesołe usposobienie Mozarta i to dwa plus dwa, te usposobienia dały no, duży bałagan w tym wszystkim, który jeszcze jak dodatkowo dodamy całą otoczkę z niby zdrady tajemnic masońskich i tego wszystkiego, co tam się odbywa na tym metapoziomie, no, daje zupełne zamieszanie, rodzaj takiej sensacji, rodzaj prawda, czegoś niesamowitego, a z drugiej strony... Te przeboje, które od pierwszej minuty stały się nieśmiertelne. W związku z tym na pewno jest to utwór przełomowy. Jedno pytanie, które sobie zawsze zadaję, ale to my chyba sobie wszyscy je zadajemy. Co by było następne? Czarodziejski flet, czyli zingspiel, czyli śpiewogra. To gatunek, który powstał pod wpływem angielskiej opery balladowej. Sztuka teatralna łącząca dialogi mówione i proste wstawki muzyczne. Właśnie popularne piosenki i duety wykonywana po niemiecku. Ale Mozart, pamiętajmy, kochał operę włoską. Wyrafinowaną, pełną muzycznych niuansów. Olgo, to co w tej narodowej operze niemieckiej pozostało z włoskich tradycji? Frazę. Ja myślę, że nieprzypadkowo Wagner kiedyś powiedział o czarodziejskim flecie, że tak naprawdę to był prawdziwy początek niemieckiej opery. Oczywiście mówiąc o czarodziejskim flecie, tak jak przed chwileczką powiedzieliśmy, bardzo dużo było wykorzystane różnych wątków narodowych, żeby dogodzić tej publiczności, No można powiedzieć niespecjalnie wyrobionej w teatrze Andrewin. Ale y, pamiętajmy, kto to pisał. Więc pisał Mozart, który nie tylko Łaskawość Tytusa w tym roku napisał, ale również Requiem. Więc y, było to w pewnym sensie jakimś podsumowaniem. Wciąż mówimy o młodym człowieku. On miał dopiero 35 lat. Ale w jego życiu było to jakimś pewnym podsumowaniem tej tradycji, którą y, uwielbiał i którą y, właściwie rozwijał we wszystkich swoich włoskich operach. Widzimy, że w czarodziejskim flecie, zwłaszcza w Ariach, Mamy frazę, paradoksalnie frazę włoską, tekst niemiecki. I wydaje się, że tylko mocno mógł połączyć te, te dwa fenomenalne żywioły. Antonio Salieri ponoć powiedział, że to dzieło godne największych monarchów. Hrabia Zizendorf zaś skwitował. Muzyka i dekoracje są ładne, reszta to farsa niedowiary. Alku, no powstały tomy o tym, o czym jest ta historia, ale. Co pod płaszczykiem owej farsy pokazali twórcy z Inkszpilu, kogo sportretowali, bo w którymś momencie rzeczywiście pojawiły się wolnomularskie, symboliczne sensy i znaczenia, ale czy znowuż trzeba koniecznie za nimi podążać, by zrozumieć wLET? Nie, myślę, że warto sobie kilka spraw związanych z kontekstem tutaj uświadomić. Po pierwsze ten widny Teatr, gdzie odbyło się prawykonanie, znajdował się w dzielnicy podwiedeńskiej Widen, w której mieszkali rzemieślnicy i służący przede wszystkim. I to była taka publiczność, do której to było skierowane. I nawet nie pada słowo zinkspiel w kontekście oryginału, tylko maszynen komedii, czyli taka komedia z maszynami, z maszynerią teatralną. Chodziło o to, żeby maksymalnie wykorzystać dostępne wówczas efekty specjalne, które publiczność zachwycą. Może warto pamiętać, że ten teatr przed tym, jak przejął go to był teatr, w którym się mówiło, a nie śpiewało. To on dopiero zatrudnił kierownika muzycznego, dołożył warstwę muzyczną i starał się właśnie jak najbardziej podnieść, a atrakcyjność komercyjnego teatru. Sam był bardzo wprawnym aktorem. I to jest ważny kontekst dla czarodziejskiego fletu, dlatego, że grał oczywiście w manierze owego czasu sztuki Szekspira. Przede wszystkim burzę. I jak spojrzeć na treść czarodziejskiego fletu, to można sobie bez trudu wyobrazić, że Tamino i Pamina to jest Ferdynand i jego ukochana, że Prosperem jest Sarastro, także te paralele między czarodziejskim fletem a, a burzą Williama Szekspira są bardzo wyraźne. Oczywiście jest ta warstwa masońska, która w recepcji dzieła bardzo mocno narastała. Na ile symbolikę masońską czytali służący i rzemieślnicy mieszkający w dzielnicy Widen? Wydaje mi się, że nie. No dobrze, to jeżeli odrzucimy wszystkie te metapoziomy w tajemniczenia i zajrzymy bezpośrednio do partytury i do libretta, to może okazać się, że Czarodziejski Flet jest po prostu historią o poszukiwaniu miłości opowiedzianą baśniowym językiem. Janno, jak ty traktujesz, jak odbierasz tę opowieść? No zdecydowanie się tym, z tym zgadzam. No nie jest to opowieść, która tak jak nie wiem, w przypadku króla Rogera no naprawdę nie wiadomo o co chodzi, bo w trzecim akcie u Szymanowskiego w ogóle można pobłądzić, tymczasem tutaj chyba jest taka jasna konkluzja, że miłość zwycięża, że należy nie ulegać wszelkim manipulacjom, nie wierzyć na słowo, że należy zagłębiać się po prostu w swoją duszę i to jest bardzo takie niby dziecięce, ale w sumie prawdziwe i najważniejsze w naszym życiu. Główne przesłanie jest chyba jedno, ta miłość, a poza tym Muzyka broni się sama za siebie. To nieistotne, co my w sumie wyciągniemy z tego. Chyba najistotniejsze było to, że Mozart to pisał właśnie dla ludzi, żeby się cieszyli, żeby się dobrze bawili, żeby ten parter, który stał nawet bez bieletów, żeby mógł czasami rzucić tą kapustą albo czasami po prostu krzyknąć, tak to było dobre. Kapustą? Na przykład. A może jest to także opowieść o... Mocy i sile muzyki, która może poruszać góry i poskromić naturę. To jeszcze jedno, Olgo, Dlaczego tytuł brzmi Czardziejski flet, a nie na przykład Pamina i Tamino, czyli kto szuka nie błądzi? Nie odpowiem Ci jednoznacznie na to pytanie. I zawsze sobie zadaję pytanie, dlaczego te instrumenty, które są w tytule i które tak naprawdę naszych bohaterów ratują, zostają im dane przez siły albo przez moce. No nie te zacne, tylko te ciemne. To jest paradoksalne, że w tej operze nic nie jest tak wszystko czarno-białe. Nie ma takich odpowiedzi, że na początku się zjawia matka kochająca, potem się okazuje, że to jest y, wampir, no po prostu okrutny. Z drugiej strony zarastrok, który wygłasza w swojej arii właściwie można powiedzieć całe kredo na temat tego, jakim być powinien człowiek. A na samym końcu tej arii nagle się zjawia taki tekst, a kto tego nie akceptuje, nie jest godzien nazywać się człowiekiem, człowiekiem być nie powinien. No i mhm. teraz jak to w ogóle wszystko połączyć? Również dlaczego akurat on porywa tę córkę na początku. Więc mamy tutaj bardzo dużo tych pytań takich niejednoznacznych dotyczących tych naszych postaci i tak samo dotyczy to tych instrumentów. Na pewno... Myślę, że tytuł lepiej brzmi czardziejski flet niż, niż imię jednego z bohaterów, bo tych bohaterów mamy bardzo, bardzo wiele i można by właściwie nadać każde imię. Natomiast ten flet ma coś w sobie z jakiegoś instrumentu, który też jest związany z czymś tajemniczym, z czymś takim specjalnym, z jakąś siłą, właśnie z siłą tej muzyki, która też być może to wszystko jest w stanie naprawić, uratować. Jak ktoś bardzo ładnie napisał, czarlijski flet, to nie tylko instrument, to kwintesencja muzyki, a muzyka w tym przypadku jest synonimem miłości. Super. I teraz dochodzimy do mojego ulubionego fragmentu Trybunałów Operowych, Alku. Bądź tak miły i przypomnij w kilku żołnierskich słowach, o czym jest ta historia zawarta w czarodziejskim flecie. To jest zadanie niewykonalne. Pamiętajmy o tym. Ja, ja pamiętam, jak mi nauczycielka historii kazała scharakteryzować bohaterów bitwy pod Grunwaldem. Co, kto i dlaczego to nie jest takie proste? Może jest proste. Mamy baśń o księciu Tamino, który próbuje ocalić e, Taminę, córkę Królowej Nocy, przed kapłanem Sarastro w towarzystwie ptasznika e, Papagena. Tamino odkrywa, że Sarastro jest szlachetny wbrew temu, co sądził, a tak naprawdę Królowa Nocy jest zła. No i Tamino przechodzi próby, by zdobyć e, Paminę prowadzony przez czarodziejski flet, który dostaje na początku. To tak bardzo syntetycznie. Jeżeli można, to przejdziemy szybciutko oba akty. Bardzo proszę. W akcie pierwszym książę ucieka, książę ucieka, Tamino ucieka przed wężem, cuchilfe, cuchilfe, krzycząc. Ratują go trzy damy służące Królowej Nocy, które pokazują mu portret Paminy porwanej przez, jak sądzimy, złego Sarastra. Tamiro zakochuje się w postaci z portretu i obiecuje ją ocalić. No i dostaje czarodziejski flet, który ma służyć mu za narzędzie chroniącego przed złem. Dołącza do niego ptasznik Papageno, który z kolei dostaje magiczne dzwonki, które nieraz usłyszymy w operze. Trafiamy dalej do świątyni Sarastra. Tutaj dowiadujemy się, że kapłan jednak jest dobry i szlachetny, a królowa nocy jest zła. Papageno tymczasem znajduje Paminę i próbują wszyscy uciec przed złym niewolnikiem monostatosem. I to jest koniec pierwszego aktu. W akcie drugim Tamino i Papageno muszą przejść trzy próby, by dołączyć do bractwa ludzi szlachetnych, bractwa kapłana Sarastra. Królowa Nocy tymczasem przekonuje Paminę, by ta zabiła sztyletem Sarastra. Sarastro oczywiście zabity nie zostaje i głosi szlachetnie przebaczenie. Tamino składa śluby milczenia. No i oczywiście Pamina myśli, że już jej nie kocha, bo milczy zamiast odpowiadać. Papageno za to prób z powodzeniem nie przechodzi, ale dzięki magicznym dzwonkom udaje mu się zdobyć Papagenę. Prowadzeni przez czardziejskich let e, Tamino i Pamina przechodzą próby wody i ognia. Tu wtrącę w nawiasie, że w inscenizacji Davida Pontneya na jeziorze w Bregencji ta próba wody była naprawdę. Dublerzy schodzili pod wodę i to było szalenie efektowne. Królowa Nocy atakuje przy pomocy swojego niewolnika świątynię, ale nadaremno. A Sarastro na koniec świętuje zwycięstwo światła i mądrości. to jest ten oświeceniowy przekaz dzieła. Bardzo dziękuję. Teraz wszystko jest już jasne albo prawie. Odetchnij chwilę. Woda, a my zabieramy się do pracy. Słuchamy, przypominam, bez znajomości wykonawców. Nie znamy żadnych nazwisk. Na tej kartce ukrywają się wszelkie dane, ale ja zaglądać będę do niej dopiero po kolejnych rundach. Mamy cztery rundy i sześć nagrań. Po pierwszej rundzie pożegnamy dwie interpretacje, po drugiej, po trzeciej, po jednej. Do finału dotrą dwie najlepsze, z których wybierzemy zwycięzcę. I uwaga, dziś także publiczność zgromadzona w studiu im. wadysowa. Szpilmana wybierze swoje ulubione nagranie. Po pierwszej rundzie, to ważne, proszę o wskazanie zwycięzcy. Otrzymali Państwo karteczki. Proszę na nich zaznaczyć, która interpretacja jest według Państwa najlepsza. Zbierzemy głosy, podliczymy i na zakończenie Trybunału podamy wynik tak jak kiedyś już w Trybunałach bywało. Gry-plan. Gry-plan jest następujący. Właściwie można było zrobić trzy takie Trybunały z Czardziejskim Fletem. W pierwszej rundzie drugi kwintet, czyli trzy damy Tamino i Papageno. W rundzie drugiej Tamino i Pamina. W rundzie trzeciej Papageno, do którego dołączy Papagena. W finale Królowa Nocy i Chór Kapłanów. Taki jest plan naszego dzisiejszego spotkania. Jeżeli jesteście gotowi, to rozpoczynamy od pierwszego nagrania. Jesteśmy w akcie drugim, scena piąta kwintet Trzech Dam, Tamina i Papagena. Nie, nie, nie. Tu, du Appadino, bist verloren. Nein, nein, nein, das wär zu viel. Papagino, schweige still. Wieso dein Lübde brechen? Mies du Weihren hier zu sprechen. Du hörst ja, wir sind beide hin. Still, sag ich, schweige still. Immer still und immer still und immer still und immer still sie so Wie, was? Sie soll im Tempel sein. Sag ich, schweige still. musst du ihn so vermessen, deiner alte nicht vergessen. Für du um. an die man sich ein bo Ein weiser nicht, was der gemeine Pöbel spricht. Ein zu zu Ist das wahre? Geschwätzt von Weibern, nachgesagt von Heuchlern, aber ausgedacht, sagt es auch die König. Sie ist ein Weib, hat Weibesinn. Sei still, mein Wort sei dir genug. Denkt einer Pflicht und handelt lud. Ich möchte gerne wolny, stój. Ihr seht, dass ich nicht soll bo was ich Nie mogę, das mogę. Dass du nicht kannst, das plaudern lassen? mogę. Nie mogę, es keiner Te fi fi fi. Do świątyni wdzierają się trzy damy, które raz jeszcze przestrzegają księcia i jego towarzysza przed kapłanami. Papageno próbuje wdać się z nimi w rozmowę, za co zostaje skarcony przez Tamina, a także nadchodzących kapłanów, których powrót płoszy niewiasty. Zbrukane święte miejsce, miejsce tych kobiet jest w piekle, intonują kapłani. O zgrozo wołają kobiety i wystraszony Papageno. Poproszę o nagranie numer dwa. Przydamy Tamino i Papageno, kwintet wi z drugiego aktu czardziejskiego fletu. To była nasza dwójka i poproszę o nagranie numer trzy. Nein, nein, nein, das wär' zu viel. Apagino schweige still, willst du dein Geliebte brechen, nicht mit Heiber mir zu sprechen? Du hörst ja, wir sind beide hin still, das sag ich, schweige still. immer still und immer still und immer still und immer still Wielki styl, wiesz, tu imma so verbessen einer eines Pflicht vergessen. Da bin auch nur noch bis verloren. Ich denke an die Königin, hat sie schon für sich enttäuschen? Die Auf dieser Pista falsch sind. Mein Weiser prüft und achtet nicht was hier Gemeine. Du bist doch doch von doch doch doch doch doch doch doch doch doch doch doch doch doch doch doch doch doch doch mein doch doch doch doch Denkt Pflicht und handler klug. Warum bist du mir gut so streng? O oh, Papa, geh nur zu regen. Ich möchte gerne, wohl still. Styl, was nicht soll Still nie, ich nicht kann das nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, brzmiała nasza trójka, wcześniej dwójka i jedynka, kwintet z drugiego aktu czardziejskiego fletu Wolfganga Amadeusza Mozarta. Poproszę was o pierwsze wrażenia, Olgo. No ja jeszcze na swój kwintet czekam. <laughs> Każdy był y, inny. Bardzo jakoś y, mnie zaskoczył wręcz sprowokowała ta wersja numer trzy. To tempo allegro, które jest alla breve. Można by powiedzieć, że tempo kuriozalne. I w pierwszej chwili pomyślałam sobie, no nie, no jak to jest? No to jest po prostu absolutnie niemożliwe. Ale potem pomyślałam sobie, że to wcale nie jest takie głupie. I to tempo bardzo pięknie zagrało w momencie, gdy te damy, które mają pioruńsko trudne, to jest chyba najtrudniejszy w ogóle fragment naśpiewania śpiewania dam, gdzie w szybkim tempie mają niewiarygodnie trudne frazy do wypowiadania tego tekstu. Tu akurat w tej trójce... Rozumiałam każde słowo, więc można było tak naprawdę śledzić akcję w sumie bez żadnej wizji. Można było śledzić każde, każde słowo. Przepiękny głos Tamina w trójce był. Taki porywający, bardzo, jak to powiedzieć, słyszałam młodego człowieka, który przekonuje o swoich jakichś prawdach, o swoich wartościach. To było bardzo fajne. Szlachetny, piękny głos Papagena również. Jeśli chodzi o dwójkę, mieliśmy Tamina Jasnego, z bardzo bliską, taką nawet bym powiedziała, zadziorną, ciasną barwą głosu, ale świetnie podającego cały tekst i znakomitego papagena bardziej lirycznego, bym powiedziała. Wspaniale były rozegrane kwestie aparte na stronie, gdy panowie między sobą rozmawiają. Bardzo to było retoryczne i bardzo teatralne nagranie, w którym też była znakomita artykulacja w smyczkach i w instrumentach dentych. W wersji numer jeden zaskoczyły mnie damy, ponieważ one były tak leciusieńkie i tak, można by powiedzieć, liryczne i zalotne, że nawet w pierwszej chwili pomyślałam sobie, czym jest spowodowany akurat taki, taki kontrast ale może to jest też niegłupie, że się pojawiają i w tym momencie również oprócz tego, że przestrzegają, muszą to robić z wielką wdzięcznością i koketerią. Oczywiście w pierwszej damie nie trudno też rozpoznać, było pewien stary zaśpiew tradycyjny do, do pewnych portament, nawiązując do tego pytania o muzyce włoskiej, którego już teraz raczej nie używamy w mocarcie. Troszkę zaskoczyła mnie kleista artykulacja w orkiestrze i taka troszkę niezgodność artykulacyjna między damami, ale było to ciekawe. Na pewno Ale jak rozumiem, czekasz jeszcze na swój Jeszcze kibet. czekam. Co pięknie. na to Łukasz? Bardzo piękne wszystkie trzy nagrania, zupełnie, zupełnie inne. W ogóle taka króciusieńka dygresja. Ja zawsze słuchając starych nagrań podziwiam to, że ludzie kiedyś dużo piękniej mówili, dużo piękniej przez to śpiewali, ponieważ wszystko można było zrozumieć i ludzie potrafili rozgrywać teatr, bez dodatkowych efektów, jak pokrzykiwanie, jak przechodzenie na jakiś nienaturalny, niesłyszalny lub słyszalny tylko na nagraniu szept, potrafili wszystko zrobić w jakimś sensie techniką teatralną wywodzącą się ze źródła. I, I dużo tego miałem właśnie w pięknym pierwszym nagraniu, ta, ta fantastyczna, fenomenalna dykcja zupełnie. Z drugiej strony wydaje mi się, że to jest nagranie monofoniczne i w, te, w tego typu nagraniach lub bardzo wczesne stereo często orkiestra jest troszeczkę z tyłu, troszkę jakby na drugim planie. W związku z tym chociażby wejście puzonów, kiedy strzela piorun, prawda? Donerun Blitz, błyskawica. Tych puzonów prawie nie było słychać, one gdzieś tam były utopione. No ale takie są wady i zalety tych nagrań, gdzie mamy ten tekst tak bardzo blisko. Przepiękna modulacja a, tonem głosu, jak Papageno ma zaśpiewać jedną frazę w partyturze określenie Heimlich, Rze rzeczywiście to zaśpiewał z zupełnie innym tonem. Ta błyskawiczna reakcja z sylaby na sylabę, ze słowa na słowo. Drugie nagranie bardzo dyrygent przypilnował, żeby pokazywać rymy. To było świetne, jak ort, fort. Po prostu i to też się tak odbiło. Często bardzo dyrygenci zwracają na to uwagę. Czasami właśnie mówią, żeby wręcz aż tak nie przesadzać. Ale tutaj to od samego, samego początku pokazało taką niezwykłą dyscyplinę. Papagano w paru momentach wyszedł poza ściśle klasyczną ekspresję. Taka była ekspresja, powiedziałbym, już bardzo romantyczna nawet w stronę w pewnym momencie, kiedy miał wykrzyknik w tekście prawie, prawie krzyk, prawie szept, czyli troszeczkę więcej niż w pierwszym nagraniu. Przez to pierwsze mi się bardziej podoba, bo tam jest wszystko zrobione samą muzyką. W drugim nagraniu fenomenalnie fagociści i fleciści grali. Kwintet szerzej, tak jak Olga mówiła, rzeczywiście troszkę szerzej, natomiast dęte drewniane cudownie. No, Koros za sceny, prawda? Fajnie zrobione. to też w tych technikach nagraniowych to są zawsze wyzwania, jak nagrać coś, żeby było czytelne, że ktoś odzywa się za sceny. Tutaj ta odległość była świetnie, świetnie zrobiona. Z drugiej strony te pioruny, ten szczególnie wybrzmiewający, długi grzmot na końcu zawsze mnie trochę śmieszy, to jest taka moda. Kiedyś dodawano te efekty w nagraniach, dzisiaj już się tego wystrzega, prawda? Na przykład tutaj, kiedy te efekty takie nakładane, no dzisiaj absolutnie niepotrzebne, szkoda, bo, bo, bo po prostu nie złać tego wszystkiego, to jest wszystko w muzyce. Timpani, Puzony robią lepszy grzmot, niż najlepszy grzmot nagrany. W rękach Mozarta wszystko zaplanowane, ale wydaje mi się, że to jest absolutnie po prostu pewna, pewna moda. Trzecie nagranie, przez to, że wolne tempo, ja jestem w niebie. Utwór trwa dłużej, przez to trwa krócej. Genialny, genialny, genialny papageno. Tam zjawiskowej też dykcji barwie. Oni z sylaby na sylabę mieli czas, żeby pokazywać wszystko. Słowo, po prostu słowo przełożyło się na jakiś zupełnie kapitalny teatr. Rogi, wysokie rogi, Rany Boskie. Pierwszy róg, jak on tam świetnie ciął. No wszystko, wszystko. I, I piorun był dobry na koniec, bo był orkiestrowy. Trzecie nagranie przez to jest wolne, dla mnie najszybsze było w jakimś sensie i najpiękniejsze. No dobrze, no to znaczy najlepsze grzmoty są w samej partyturze po prostu. Alku. Ja bardzo lubię historyczne nagrania i to też przed rewolucji wykonawczej, więc to pierwsze mi się bardzo podobało, zwłaszcza, że kultura słowa, o której tutaj Łukasz wspomniał, wydaje mi się wynika również z faktu, że obaj obecni tutaj panowie mieli wielkie później zasługi w wykonywaniu też pieśni, więc widać to operowanie bardzo głęboko rozumianym słowem partytury. Bardzo mi się to podoba. Jeśli idzie o nagranie numer dwa, ten. Piorun rzeczywiście wybija słuchacza całkowicie ze skupienia. Ja miałem takie wrażenie, że trzy damy tutaj były traktowane jakby były częścią orkiestry. Bardzo instrumentalnie poprowadzone przez dyrygenta. Trzecie nagranie z kolei to wolne tempo, kiedy po żywym tempie wcześniejszego nagrania, już się do niego po chwilce przyzwyczaimy, ale pamiętajmy, że mamy ten fragment wyjęty tutaj z kontekstu. Jest niezwykle przekonujące. Jeśli idzie o rozplanowanie brzmieniowe tego i to, jak słychać te poszczególne głosy, mam wrażenie, że to może być nagranie zrealizowane na żywo, na scenie bardzo pięknej, właśnie z zjawiskowymi bohaterami. I Anna. Pierwsze nagranie, y, pomimo że bardzo jest szlachetne i mam respekt właśnie ze względu, że wiadomo, że to jest nagranie starsze, tym niemniej y, troszeczkę jestem zwolenniczką okrąglejszej barwy, w szczególności pierwszej damy. Więc wszelkiego rodzaju ostrości, niby lekkie, natomiast w moim odczuciu trochę dla mnie za jaskrawe. I wolałabym, żeby barwa była bardziej stopliwa i ciemniejsza, tak, taką jaką usłyszałam w damach z kolei w drugim nagraniu. Również efekty burzowe w dwójce mi się bardzo podobały, więc Łukasz, to przepraszam, ale yy wprowadziło to właśnie efekt yy teatralny, do którego mam wrażenie, że Mozart yy zdecydowanie dążył. Chciał, żeby było coś yy pokazane, a nie tylko przedstawione stricte muzyką. To chyba miało być takie ówczesne kino, tak mi się wydaje. maszyna komedii. Dokładnie. Bardzo mi się podobała w drugim nagraniu przełom w momencie, kiedy początek był bardzo delikatny, a w pewnym momencie, kiedy cały apartor orkiestrowy wszedł, widać było rzeczywiście, że ta orkiestra jest olbrzymia i jest pięknie sfilowana w pierwszej części, podczas gdy potem jest wypuszczona tak jakby. O szlachetności i wojowniczości głosu przede wszystkim w dwójki nie muszę powtarzać. Podobna była w trójce, przy czym w trójce największe wrażenie zrobiło na mnie Papageno który również się bardzo pobawił k samą końcówką. Mam wrażenie, że jeszcze przed nami nagrania, które będą jeszcze bardziej eksperymentalne w samej końcówce Vivi. To za chwilę wszystko się okaże. Wracamy do muzyki. Kwintet Vivi z drugiego aktu Czardziejskiego Fletu. Poproszę o nagranie numer cztery. Dein Taliban brechen, nicht den beiden hier zu sprechen. Hörst ja, wir sind beide hin. Stille sag ich, spielen. Immer still und immer still und immer still und immer still. Ganz na ist euch die Königin, die Tangel-Tempel, Wie was soll Tempel sein? Stille sag ich, weigestil. Wirst du immer so vergessen, deiner Heide ist vergessen. oh du bist verloren denke an die Königin, Was ich zespoły zespoły zespoły nasza czwórka i poproszę o nagranie numer pięć. Pflicht! Wi-wi-wi z drugiego aktu czordziejskiego fletu Wolganga Amadeusza Mozarta w naszym nagraniu numer 5 i pozostała jeszcze szóstka. Ich möchte gerne wollen still. Ihr seht, dass ich nicht soll still, dass ich nicht kann das Blau lassen. Dass du nicht kannst das glaub nicht lassen, das ich eine Schande für dich. brzmiała nasza szóstka, wcześniej piątka i czwórka. Trzy nagrania kwintetu fi, wi, wi z drugiego aktu czardziejskiego fletu Mozarta. Co państwo na to, Joanna? No w czwórce było chyba najwięcej nierówności z dotychczasowych nagrań, które mi troszeczkę przeszkadzały. Była ta ekspresja przesadzona między innymi u dam, i temperament panie zdecydowanie poniósł w moim odczuciu. Tym niemniej momentami artykulacja orkiestry była świetna i wychodzące fragmenty stakat mi się bardzo, bardzo podobały. Była tu wersja dla mnie trochę przyciężkawa i nie zaskoczyła mi również fajna końcówka, która mogłaby być jeszcze bardziej fajniejsza, sama końcówka kwintetu. Jeżeli chodzi o piątkę, dykcja i artykulacja i zjadliwość dam bardzo mi się podobała. Była wyjątkowa, tak samo jak... Susuranda Papagena, które się jeszcze w takim chyba stopniu nie pojawiły, też nami zrobiły duże wrażenie. Jest to odważna wersja. i Jestem bardzo ciekawa następnych y, ścieżek, które usłyszymy y, właśnie z tej płyty. W szóstce podobało mi się, że mieliśmy do czynienia z pewnego rodzaju osadzeniem tempa, podczas gdy początek był bardzo agresywny, a potem, żeby damy się wyrobiły. Ewidentnie była widoczna praca dyrygenta z, no wiadomo, w tym, ten kwitet jest szalenie ciężki, natomiast dokonał on osadzenia tempa, który mi się bardzo spodobało. Nie spowodowało to, że cała ścieżka mi się bardzo, bardzo podobała. Tamino był w moim odczuciu mniej szlachetny, brakowało mi barwy chociażby z trójki albo z dwójki. Również wejście chóru nie zrobiło na mnie jakiegoś super dużego wrażenia. Wolałabym, żeby po fragmentach zespołowych kwintetu, żeby chór jak wejdzie, żeby to był ogrom barwy. Takiego wrażenia nie, nie miałam. Znamy już wszystkie nagrania, które biorą udział w dzisiejszym Trybunale. Jak się masz, Alku? Świetnie, jestem szczerze mówiąc zaskoczony, jak wiele starszych nagrań trafiło do tej szóstki w, we wstępnych eliminacjach. Nic nie wiem jeszcze, ale z, może się tak e, Bo czwórka to też jest starsze nagranie z przepięknym taminem, z bardzo udanym grzmotem i z dość mocnym... <grymna> <grymna> Udany grzmot to najważniejsze. No Łukasz tutaj narzucił pewien punkt odniesienia. No i z dość... Potężnym, takim niemal Wagnerowskim głosem Papagena, co może troszkę razić. Jeśli idzie o piątkę, to jest taka kreacja dźwiękowa, niezwykle właściwie radiofoniczna, dlatego że każda z postaci jest niezwykle charakterystyczna, bardzo ciekawie wyreżyserowana w samym dźwięku. To tak jakby dyrygent miał w swojej batucie jednocześnie fach reżysera kreujący bardzo mocno interpretację tekstu z dużą amplitudą jeśli idzie o to jak to się rozgrywa na planach dynamicznych, emocjonalnych, ale też jeśli idzie o Tempa i mi się to bardzo podobało, bo ja uważam, że to jest taka komedia maszynowa, w której jest przestrzeń właśnie na taki nadmiar aktorstwa nawet, jeśli można tak powiedzieć. Jeśli idzie o szóstkę, znowuż mamy w moim odczuciu starsze nagranie i to, co mnie to... Chyba raziło w tym nagraniu. To jest to, że i Tamino, i Papageno niewątpliwie w dziedzinie opery niemieckiej mieli duże kariery, ale opery późniejszej, bo obaj panowie brzmią bardzo Wagnerowsko w moich uszach. Łukasz, co tam zanotowałeś na tej kartce? Zanotowałem różne, różne, różne sprawy. Jeżeli chodzi o czwórkę, troszkę to, co już było powiedziane przez Was. Różne pulsy. Tam się dużo chwiało rzeczy i raz do przodu, raz do tyłu. Nie wiem, jeśli jest to nagranie studyjne, to szkoda, że nie powtórzono pewnych momentów. Jeśli jest to nagranie starsze, to z przyczyn oczywistych montażowo było trudno wymienić, nie wiem, trzy nuty czy trzy ósemki. Dlatego być może tak to jest. Z takich spostrzeżeń, a propos miejsca z grzmotem, które staje się klucz, najbardziej młodzieżowy chórka Kapłanów, zupełnie jakby to była świątynia skautów, przewaga tenorów, basy, ja nie wiem, chyba poszły do bufetu, bo jakoś tak było <coughs> cienko, prawda? natomiast znakomite to owe... Co ty na, opowiadasz tutaj? Na, na, na końcu te damy były jak, przerażająco świetne, no bo to przerażenie odegrane zupełnie, zupełnie fantastyczne. Brakowało mi w tym, tam jest jedno przepiękne miejsce, kiedy śpiewają wszyscy i panowie mają to sotto w oczy wpisane. I tutaj w tym wykonaniu sotowocze było na równi z, z koleżankami panów. To troszeczkę tego, jeżeli chodzi o piąte nagranie, bardzo ciekawy świat dźwiękowy, to było historycznie poinformowane wykonanie oczywiście. No usłyszeliśmy fortepiano czy pianoforte, które pięknie ornamentowało, sklejało to wszystko orkiestrowo, barwowo też pokazywało. Zawsze jak jest pianoforte, to, to zupełnie inaczej się słucha instrumentów dętych drewnianych, co, co, ma, co ma zupełnie jakiś inny wyraz. Pomimo historycznego, poinformowanego detalu, tam pod koniec, kiedy jest rytm punktowany, jest ćwierć, ósemka, e, pauza ósemkowa i ósemka, czyli ostry rytm punktowany, to były śpiewane praktycznie triole, czy jest najczęstszym problemem e, pod koniec tego kwintetu. E, to w było doskonale zrobione akurat, Tak taki, ale to z punktu widzenia takiego słuchania, Powiedziałbym, nie jest to aż tak ważne. To, co mi w piątce przeszkadzało, to pewna manieryczność pomysłów, które były troszeczkę na zasadzie, a jeszcze nikt tak nie zrobił. Mm -hmm. Kiedy damy zaczynają emablować dżentelmenów i mówią, a co to tutaj i tak dalej. I jest to zdanie przepiękne, a czemu jesteś dla nas tak szorstki? To jest tam też mm -hmm. przejdę. I na tym słowie szorstki, cała ta fraza poszła dużo wolniej w takim dolcissimo, ja rozumiem, że to miało być pewnie na zasadzie odwrotności, że a czemu jesteś dla nas tak szorstki, ale to tak siadła ta akcja i ta, ta odpowiedź wymijająca tego papagena i tak dalej, przez to stracił się tutaj w ogóle saspę, stanęło tempo, okej, okay, nikt do tej pory pewnie tak nie nagrał, tylko po co.